Bajki i baśnie polskie. Maciej Wojtyszko, tajemnica szyfru Marabuta. Rozdział trzeci. Niezwykły powrót. Wśród szarżającej od zmroku zieleni różowi się jakaś niewielka plamka. Migają białe kropki na chusteczce i rzuci się ciężka torba. Jeszcze nie słychać piosenki, którą Bromba nuci sobie po cichutku, ale każdy, kto widział ją choć raz, nie może mieć wątpliwości, że to ona. Idzie szybko, choć bez pośpiechu, idzie tak, jak chodzi zawsze, sprężyście stawiając łapki na wyboistym gruncie, ze wzrokiem pełnym charakterystycznej rozwagi i czujności. Powraca z odległych i nieznanych krain, dokąd wezwał ją ktoś potrzebujący i dokąd natychmiast zaniosła swą pomoc wraz z ciężarem swojej żółtej torby. To o niej opowiada ów słynny wiersz Fikandra zatytułowany Termometry albo Rozmowa z Brąbą, kończący się pochwałą jej pracy. Ktoś waży, by nie ważył ktoś. To są zwyczajne dzieje. Bromba nic jeszcze nie wie o ostatnich wydarzeniach. Nie ma nawet niedobrych przeczuć. Spełniła obowiązek, więc jest zadowolona i układa piosenkę o swojej popularności. Bromba lubi być szanowana i cieszy ją, kiedy każdy napotkany pasikonik, żuk, esiak czy drost mówi do niej pierwszy – dzień dobry, pani Brombo. Martwi ją natomiast, kiedy ktoś wyśmiewa się z kogoś i mówi – Masz taki długi nos, że tylko Bromba może go zmierzyć. Albo dokucza, jak cię Bromba zbada, to się okaże, że masz gorączkę. Takiej popularności Bromba bardzo nie lubi. Właśnie dlatego ułożyła nową piosenkę. Nowa piosenka Bromby. Bez przerwy krąży o mnie Mac, Powieści legend, bajek, Aż niepokoi mnie to wprost. Czy jestem, czy się staję Obawy słuszne, chociaż tak Wydają się dziwaczne Czy za następnych parę lat Powieścią być nie zacznę Gdzie brąba czysta stanie był za I obraz jej bezwzględny Gdzie się zaczyna sama ja A kończą się legendy Czy to, co o mnie mówi ktoś Krążąca wokół fama nie będzie wreszcie jak na złość, prawdziwsze niż ja sam. Lecz pewien sposób na to mam i przy pomocy wiersza, skoro najlepiej siebie znam, ułożę wszystko pierwsze. Podśpiewuje brąba ochoczo, ułożę wszystko pierwsza a nawet tupnie sobie czasem do taktu, aż zabrzęczą w torbie skomplikowane instrumenty. Wtedy nieco zwalnia, by nie uszkodzić cennej aparatury. Już widać na horyzoncie wierzby i mały drewniany mostek przerzucony przez strumień. Wyraźne dowody że niedaleko, już do naszej okolicy i własnej przytulnej norki. – Może jeszcze dziś pójdę do biblioteki późka? myśli rozmarzona brąba. – I wymienię książki? – Dawno nie czytałam czegoś lekkiego, czegoś innego niż dzieła naukowe. Należy mi się chyba trochę wakacji, w ostatnich wysiłkach. Wezmę jakiś kryminał? W gruncie rzeczy niekiedy lubię poczytać sobie kryminały. Tak, tak, wezmę coś lekkiego. Postanawia i dalej maszeruje. Jest już na mostku, który jeszcze niedawno wydawał się bardzo odległy. – Zajrzę do Glusia – decyduje Brąba. – Zobaczę, co u niego słychać. Zazwyczaj wpada na ten pomysł, przechodząc przez mostek, bo powroty i przypadają na porę, gdy Glusio rozpoczyna swoje seanse. A od mostku do norki reżysera jest dosłownie parę kroków. – Oho – myśli z sympatią Brąba, dostrzegając wielkie wykrzykniki na drzwiach. – Ale plakat mały zmalował? – Podchodzi bliziutko i w gęstniejącym mroku zaczyna odczytywać ponurą treść plakatu. Gwałtownie ogarniają przerażenie. Podczas gdy ona wędrowała po szerokim świecie, tutaj zdarzyło się nieszczęście. Suwa torbę i siada na przydrożnym kamieniu. Tak często siadywała na nim, gawędząc z glusiem. Zapadające wokół ciemności po raz pierwszy w życiu wydają się jej groźne i obce. Ogarniają znużenie i smutek powroty stanowiły zawsze jej największą przyjemność. Zawsze odpędzała od siebie obawy, bo zawsze zostawała wszystko w najlepszym porządku. Coś szelści w łopianach. Brąba ogląda się nerwowo. To chyba tylko ćma zaczepotała skrzydłami, skuszona błyszczącym rtęcią termometrem. Z czujnością nasłuchuje podróżniczka wszelkich odgłosów, ale tylko bulgocze pod mostem strumień ale tylko duży zegar z torby powtarza monotonne tik-tak, tik-tak. Zarzuca bromba na ramię swój nieodłączny ciężar. Z troski i przygnębienia torba wydaje jej się jeszcze cięższa niż zwykle. Ponownie zagląda na afisz. Kajetan i Magawity działają. Zganiła się w myślach. A ja rozczulam się nad sobą. Kiedy druh jest w niebezpieczeństwie nie pora na odpoczynki. Siedzieli w piątkę nad ogromną mapą zajmującą cały stół. Obejmowała ona zarówno wielkie miasto, jak i wszystkie lasy jeziora i łąki. Kajetan, makawity, fikander, puciek i stary wróbel usiłowali wspólnie skojarzyć pewne szczegóły, przywoływali z pamięci drobiazgi mogące mieć znaczenie dla sprawy. Dyskutowali. W innych norkach pogasły już światła. Mały Asiak czysty i najedzony usnął, opowiedziawszy mamusi wydarzenia dzisiejszego dnia, a oni wciąż rozmawiali, to nachylając się nad mapą, to przechadzając po pokoju. To znów pożywiając przygotowanym na prędce przez kota posiłkiem. Przed paroma minutami dołączyła do nich brąba i teraz już wspólnie omawiali sytuację. Zakładam, że przestępca umiał fruwać, wyjaśnił chrums bo inaczej po wyjściu z komina nie zszedłby z omszałego dachu bez śladów. A zatem ten ktoś fruwa. Kogo znamy z fruwających? Stary wróbel zastanowił się przez chwilę. O wronach Apolonii i Ofemii nie może być mowy. Drozdy także nie wchodzą w rachubę. Ostatniego ogrzdacza widziałem rok temu. Zresztą te także są niegroźne. A czy głos kajtana zabrzmiał poważnie? Nie pokazywał się żaden drapieżnik. U nas? Może gdzieś w głębi lasu trafiają się drapieżniki, ale u nas? Może przyleciał z miasta? Kot powiedział to niepewnie, a potem sam sobie zaprzeczył. No, ja przecież znam każdego zawodowego przestępcę z miasta. Pozostali uśmiechnęli się z wyrozumiałością. Wiedzieli o niedawnej przeszłości Makawitego. W sprawach przestępców miejskich mógł być ekspertem. Ja bym zaryzykował twierdzenie, że to jednak ktoś z lasu, powiedział Kajetan. Ktoś nowy z lasu. Wtem usłyszeli niespodziewanie dudniący głos, który dobywał się jakby spod ziemi. I jak zwykle się nie mylisz, kajetanie. Nim ochłonęli z wrażenia, stojąca w kącie żółta torba brąby poruszyła się jak żywa. W jej wnętrzu zaszeleścił papier, zadźwięczało szkło. Czyjaś łapka odrzuciła klapę i uczestnikom narady ukazały się najpierw zmierzwione włosy, potem charakterystyczne uszy, Dwie łapki i koniec ogonka. Aż wreszcie delikatnie, by niczego nie potłuc, z dorby wysunął się luź. mieli. Nawet Kajetan, choć zazwyczaj błyskawicznie potrafił wyciągnąć wnioski i każde wydarzenie podsumować lakonicznym – tak też sądziłem, albo tego należało się spodziewać – teraz nie umiał znaleźć żadnych właściwych słów. Pierwszy odzyskał równowagę Fikander. Jakim cudem zawołał, jakim cudem zaraz wszystko opowiem, uspokoił go Gluś. Ale bardzo proszę nie przerywajcie mi, bo nie mam za wiele czasu. Gdzie chcesz iść? Zaniepokoiła się Brąba. Nie właściwie cię samego. Pozwól mu mówić, mruknął kajdan. Czuję, że to dopiero początek jakiejś awantury. Gluś popatrzył z uwielbieniem na wielkiego detektywa, pełen podziwu dla wykazywanej przez niego przenikliwości. – A więc opowiadaj – niecierpliwił się stary wróbel. Makawity odruchowo sięgnął po notes. Gluś zaczął opowiadanie. – Opowiadanie Glusia. – Spokojnie czytałem sztandar amatora. Puciek poszedł zagotować mleko. Nagle chwyciło mnie coś od tyłu tak, że nie mogłem się w ogóle poruszyć. Ale co tu wyprawiasz? zawołałem, sądząc, że wrócił po cichu z kuchni i żartuje w taki niemiły sposób. Milczeć natychmiast! syknął mi w ucho jakiś kosmaty potwór, oplątując mnie dokładnie ochydnym, bawełnianym sznurkiem. W żadnym wypadku zacząłem. Chciałem powiedzieć, w żadnym wypadku nie będę milczeć, lecz kosmata łapa zakryła mi usta i ogarnęła mnie zupełna ciemność. Teraz siedząc w torbie i słuchając waszej rozmowy upewniłem się, że tarapat, bo tak się nazywa mój porywacz, wyfrunął ze mną przez komin. Po trochu domyślałem się tego wcześniej, bo miałam pełno sadzy we włosach. Kiedy znowu coś zobaczyłem, była to widziana z bardzo wysoka, oświetlona światłem księżyca południowa strona lasu. Tarapat trzymał mnie jak paczkę w pazurach i kołowym lotem zniżał się między sosny. Ponieważ mam nieco doświadczenia w posługiwaniu się pasażerskim latawcem, starałem się uważnie obserwować i zapamiętywać szczegóły. Nie będę ukrywał, że byłem przerażony, a jedyną moją nadzieję stanowił ów bawełniany sznurek. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby drapieżnik używał sznurków. Pocieszałem się w duchu. Prawdziwy drapieżnik po prostu zjadłby mnie natychmiast. Mój porywacz gwałtownie zanurkował i utonęliśmy w szeleszczącej, srebrzystej gęstwinie liście rozstępowało się pod naszym ciężarem, a że tarapat zmieniał kilkakrotnie kierunek, księżyc jak przerzucona piłka pojawiał się raz z jednej, raz z drugiej strony. Potem były jakieś ostre krzewy, wreszcie wąski otwór i oto znalazłem się we wnętrzu czegoś, co przy odrobinie dobrej woli można by uznać za kilka zlepionych gliną gniazd lub ubogą, niezadbaną norkę. Tatuś wrócił, tatuś wrócił, zawoły trzy kudłate i włochate stworki stojące grzecznie w rogu. Cicho dzieci syknął ich ojciec i położył mnie przed nimi jak pakunek. To jest ten obiecywany prezent, oświadczył. Malcy przyglądali mi się z zachłanną uwagą i jakby z apetytem. Struchlałem. Wtedy jeden z nich podszedł do mnie blisko i najniespodziewanie jej poprosił. Opowiedz coś śmiesznego. Ponieważ wydarzenia, które się następnie rozegrały, trudno przedstawić dokładnie, opowiem je w skrócie. Tarapat i jego synowie są imigrantami. Przybyli tu z jakiegoś, jak to on mówi, największego buszu świata. Widać, nie wiodło im się w buszu najlepiej, skoro dwa miesiące temu zawitali do naszego lasu. Nikt ich nie zauważył, bo malcy w ogóle nie wychodzą na dwór, a ojciec wychodzi wyłącznie nocą. Ponieważ moja norka leży blisko lasu, podpatrzył wieczorami kilka naszych seansów filmowych i usiłował je opisać dzieciom. Szło mu to ciężko, więc postanowił mnie porwać i trzymać jako zabawkę dla małych, nudzących się tarapatków. Dziś wieczorem, gdy wyszedł szukać pożywienia, powiedziałem malcom, że jeśli mnie wypuszczą na trochę, to wrócę z taśmą filmową i pokażę im śliczne rzeczy. To są jeszcze zupełne głuptasy, więc zgodziły się chętnie. Odczepiłem od nogę bawełniany sznurek, który mi przywiązał porywacz i pobiegłem co tchu do siebie. Właśnie miałem wejść do swojej norki, gdy ujrzałem tarapata kryjącego się przed kimś. Była to brumba. Obawiałem się, czy tarapat nie zachce mnie ponownie łapać, więc gdy na chwilę odstawiła torbę, schowałem się po cichutku do środka. Czemu więc nie ujawniłeś swojej obecności, gdy tylko bromba weszła? Zdziwił się Makawity, przyglądając mu się surowo. Gluś zaczerwienił się i spuścił głowę. Chciałem to zrobić, przyznał, ale wasza rozmowa była Ogromnie ciekawa. – To zrozumiałe – oświadczyła brąba. Jako reżyser, Gluś interesuje się podpatrywaniem życia. – W żadnym wypadku nie należy opóźniać śledztwa – obruszył się kot. – Potrwało tylko parę minut – powiedział z pokorą Gluś. – Pozostaje pytanie, co zrobić z tym terapatem. – zauważył kajetan, odkładając doteczki, teczki saktami stenogram opowiadania Glusia. – Zapolować – wyrwał się stary wróble. Zwołać wszystkich i urządzić polowanie. – Ty – wycedził chrums. – Właściwie można. – Ja bym go wygnał. zawołał buciek. – A na co nam tu, porywacze? Brąba z wahaniem podniosła wzrok znad swojego dyplomu, który wygładzała starannie. – A te dzieci? – spytała. Gluś popatrzył na przyjaciół i uśmiechnął się wesoło. – Dajcie spokój”, powiedział. – Ja mam już gotowy plan. Zabieram ze za sobą różne konieczne drobiazgi i wracam do małych terapaciątek. – Czyś ty oszalał? – krzyknął Puciek. – Chcesz wrócić do więzienia? – Chcę wrócić, by udawać więźnia, odparł ze spokojem głuś. Wszystko sobie dokładnie rozważyłem, ciągnął. Widzicie, ten tarapat nie jest taki zupełnie zły, on jest tylko trochę inny. No, po prostu nie pojmuje pewnych rzeczy. Patrzy rozbieganymi oczami i tylko wykrzykuje zduszonym głosem: U nas w buszu to już by cię zjedli, albo u nas w buszu to nie takich załatwiałem. Zdaje się, że on jest tylko, jakby to określić. Dzięki? – Podsunął kot. – Nie poprawiła Bromba. – Niecywilizowany – sprecyzował rzecz do końca Fikander. – No właśnie – zgodził się Gluź. – A dzieci ma bardzo miłe i rozsądne, o ile można tak nazwać istoty, które się w ogóle nie myją. – W ogóle się nie myją? w ogóle. Dramatyczna sytuacja, powiedział Kajetan Hrums. Nie mycie się w ogóle bywa bardzo niebezpieczne. Wszyscy zgodzili się z tym poglądem, zaś Gluź tłumaczył im szczegóły swojego planu. Spróbuję przez pewien czas udawać więźnia na tarapata, mówił. I będę opowiadał jemu i jego synom tyle, ile potrafię na temat właściwego i niewłaściwego postępowania. Może wreszcie zrozumiał swój błąd. No, działanie wychowawcze, zastanowił się Makawidy. Daje niekiedy dobre rezultaty. Ja go rozumiem, wyznał Fikander. Gdyby mnie ktoś porwał, dlatego że podobają mu się moje wiersze, to też bym mu przebaczył. Wielki detektyw oparł łapkę na ramieniu poety. Jeśli dobrze zapamiętałem, to to się nazywa posłannictwo, prawda? Posłannictwo. Zgodnym chórem oświadczyli Fikander i Glusi. Gwałtownie zaczęli wyjaśniać sobie niezrozumiałe jeszcze szczegóły. Kartka zaczynająca się od słów, a może F ma rację, rzeczywiście pochodziła z osobistego pamiętnika reżysera i kończyła się tak. Po oni wszyscy potraw następowało ją zmierzać do wyznaczonego celu. Oddarty róg pozostał w zielonym notesie, a kartka wypadła przy porwaniu. Stary wróbel przypomniał o tajemniczym słoiku. Tego nie pisał Gluś. Pospiesznie wyjaśnił Kajetan. Na ten temat mam pewną hipotezę, ale nie będę jej na razie ujawniać. Skąd pewność, że to nie Gluś? Zdziwił się Fikander. Gluś nie cierpi z syropu malinowego, a to jest wyraźnie syrop malinowy. Wyjaśnił detektyw, oglądając przez lupę kartkę. Mało kto używa dziś do pisania syropu malinowego. Gluś potwierdził słuszność oceny Kajetana. On nie wyrzucał żadnych słoików. Więc kto? Nie wszystkie zagadki zostały wyjaśnione. – Bondopendru – powiedział Gluś z rozrzewnieniem, patrząc na najwierniejszych zwiernych, na tych, którzy w chwili próby, w chwili jego porwania tak szybko i bez wahań organizowali akcję ratunkową. Wybaczcie, że dostarczyłam wam tyle kłopotów, ale mnie też one nie ominęły. Głopstwa opowiadasz, żachnął się buciek. Nie mamy sobie nic do wybaczenia, uważaj na siebie. Bromba zaproponowała, że zabierze swój rower i podrzuci reżysera w okolice Norki Tarapata. Wszyscy zgodzili się, że to dobry pomysł, zwłaszcza, że gluź może ponownie ukryć się w torbie i dzięki temu przemknąć całkiem niepostrzeżenie. Wydarzenia następowały po sobie niesłychanie szybko. Kajetan szeptał coś do brąby, gluś radził się fikandra jakimi scenariuszami wychowywać swoich porywaczy, a makawity, wróbel i puciek pospiesznie przygotowali paczkę z mydłem, ręcznikami i szczotkami do zębów. Ktoś, kto ich nie znał, mógłby sądzić, że niemożliwe jest, aby tak sprawnie i szybko porozumiało się tak liczne towarzystwo w podobnych okolicznościach ale nie należy zapominać, kim byli i jak wiele doświadczeń ich łączyło. Muszę napisać o tym wieczorze wspaniały poemat, pomyślał poeta. Gdy brąba przemykała się w kierunku południowej strony lasu, skrzypiąc spadałami swojego rowerka, gdy Puciek i stary wróbel żegnali się na rozstaju ścieżek, afikander, pospiesznie opowiadał malwince wydarzenia, które rozegrały się na jego zdumionych oczach, Kot Makawity wyszedł na dwór. Jego wielki przyjaciel i kolega udał się na zasłużony odpoczynek, a Makawity, czy to urzeczony pełnią księżyca, czy też po prostu dlatego, by odetchnąć świeżym powietrzem, postanowił jeszcze popatrzeć w rozgwieżdżone niebo. W dawnych czasach, kiedy żył w mieście, nie miał zbyt wielu okazji, by oglądać ów niekończący się błękitny horyzont ani nawet – przyznawał to teraz z żalem – nie doceniał jego uroków. Obecnie coraz częściej owe samotne chwile zadumy sam na sam z przyrodą dawały mu nieznaną przedtem przyjemność. Patrzył więc swoimi zielonymi, bystrymi oczami, w których księżyc i gwiazdy odbijały się jak maleńkie iskierki i rozważał pewne zagadnienia. Próbuj napisać sonet. Powiada sonet. Bądź tu mądry i wytrząśnij z rękawa sonet. Fikander pisze wiersze. Brąba pisze wiersze. Ty też wymyśl. Sonet. Łatwo powiedzieć. Sonet. A jak to się w ogóle robi? Sonet. Przeciągnął się i ziewnął. I dyskretnie zasłonił wąsy. Coś trzeba zremować. Na przykład... Hmm, dół, stół. Bardzo dobrze. Dół, stół. Na przykład... Płynie strumyk w dół. Tram, tram tam, stół. Może jakoś tak... Płynie strumyk w dół. Na stromego stół? Bez sensu. Makawity prychnął zirytowany, lecz nie ustępował. Po chwili z nieoczekiwaną nawet dla niego radością wskoczył do norki. Przeciąg szarpnął drzwiami, które strasznie trzasnęły. – Kto tam? – krzyknął kajetan przebudzony z pierwszego snu. Zwinnie zeskoczył z łóżka i skrył się za dużą poduszkę. Makawity sięgnął do kontaktu, zapalił światło. – Posłuchaj, posłuchaj – zawołał. – Płynie strumyk w dół, kiedyś ja się tu, ałem długie dnie, aż spotkałem cię. Gluś przekradał się do norki tarapata. Był już o parę kroków od niej, gdy dostrzegł, że tarapat przechadza się tam i z powrotem przed wejściem i mówi coś z duszonym wściekłym szeptem. – Wszędzie jest to samo – mruczał tarapat. – Wszędzie jesteśmy niedobrzy, brudni, głupi, daje mi się oszukiwać. Pierwszy lepszy oszuka, bo jesteśmy naiwni i za dobrze, za dobrze. Dlaczego go wypuściliście? Dopiero teraz gluś zauważył, że w progu kulą się trzej synowie tarapata. Zrozumiał, że jego plan spełzł on na niczym. – Ej, a po tato, odezwał się mały tarapat. – On naprawdę obiecał. – Obiecał, obiecał – przerwał mu ojciec. – Mnie też dużo obiecywali. Papuga obiecywała, że załatwi lokal w palmie. Gawial przyrzekał waszej biednej matce. – Staropatowi nagle głos uwiązł w gardle. Umilkł. Synowie zwiesili żałośnie łebki. Cztery ciężkie westchnienia rozpłynęły się w leśnych ciemnościach. Zatrzeszczały gałęzie rozchylone przez głusie. Hej, hej! krzyknął gluś. No, żeby mi ktoś pomógł mam bardzo ciężkie paczki. Ruszyli w jego kierunku. Ojciec przyglądał się Glusiowi niepewnie, ale jego synkowie wyraźnie się ucieszyli. – To dobrze, że przyszedłeś. Bardzo się o ciebie niepokoiliśmy. Tak groźnie wygląda z nocą. – wołali jeden przez drugiego. – Nasz las jest zupełnie pokojowy i niegroźny. – powiedział Gluś. Dzieląc się pakunkami z rozradowaną trójką. Stary tarapat przyglądał się podejrzliwie, nie biorąc udziału w rozmowie. Coś mu się nie zgadzało. – Słuchaj, no ty – powiedział wreszcie. – Zaraz tu pewnie zlecą się twoi obrońcy. No, – Obrońcy? Nie widzę powodu, żeby ktoś mnie musiał bronić. Przecież nikt ten nie robi mi krzywdy. – Ty coś kręcisz. Uciekłeś ze sznurka i wracasz sam? – Ze sznurka zwolnili mnie ci oto przemili młodzieńcy. – Gluś podkreślił ostatnie zdanie wytwornym gestem. Ale ponieważ wiem, że zainteresowali się moją sztuką, więc postanowiłem zapoznać ich z nią dokładniej. Rozpakował swoją najnowszą zdobycz, nowoczesny magnetofon i uroczyście oświadczył. Jeżeli nie ma pan nic przeciwko temu, rozpocznę sens. Ten rabat chciałby może i coś dodać, ale gdy spostrzegł roziskrzone oczy swoich synków i pogodny uśmiech Glusia. Nie znalazł jakoś słów sprzeciwu. Usiadł przed norką na skręconym korzeniu sosny. Wzruszył ramionami i postanowił nie interesować się działalnością reżysera. Tymczasem z magnetofonu popłynęły skoczne dźwięki walca. Gluś zapalił lampkę projektora i skierował światło na rozpięty uprzednio srebrzysto-biały ekran. Przez chwilę milczał, a potem zaczął mówić ciepłym, melodyjnym głosem. <śmiech> Wotwórnia filmowa nad strumieniem zaprasza na film pod tytułem Trzej Dzielni. Pragniemy Państwa przeprosić za to, że w rogach, na bokach i w środku ekranu nie będzie nic widać, ale film należy do kategorii dzieł eksperymentalnych. Ponieważ teraz Paciątka wyraźnie nie zrozumiały jego ostatnich słów, wyjaśnił krótko. Dzieło eksperymentalne to takie, które sprawdza zachowanie widza. W dziele eksperymentalnym nie jest ważne samo dzieło, tylko właściwe postępowanie widza i pełne skupienia. A więc trzej dzielni. paciątka wpatrywały się w ekran z takim skupieniem, że aż nie oddychały. Oto pierwszy bukhater w naszej historii. Wspaniały puk. Właśnie skończył mycie przy pomocy mydła i wyciera się ręcznikiem. Podaje ręcznik i mydło śmiałemu pikowi. Ten bez wahania wskakuje do wanny pełnej wody. Z niesłychaną wprawą zmywa z siebie brud. Jakże sprawnie szeruje szyję. Mistrz nad mistrze. Już i nieustraszony pok zabiera się do dzieła. On także, jak jego dwaj świetni koledzy, nigdy nie zapomina o higienie. Higiena, czyli czystość. Czystość, czyli zdrowie. Wspaniały puk i nieustraszony pok w momencie, gdy już się umyli, są nie do pokonania. Oto nadpeł znany brudas i przestępca szkorbut. Zdawałoby się, że jest groźny i silny, szczerze kły. Czyżby nasi przyjaciele się przelękli? Nigdy. Oni wiedzą, że szkorbut ma słabe kły, bo nigdy nie czyścił zębów szczoteczką. Rozgorzała walka. Szkorbut jest tak wielki jak dom, a pik, puk i pok tacy jak nieduży tarapat. Stary terapat, który dotychczas usiłował ukryć wzrastające zainteresowanie, ostatecznie zdecydował się zająć miejsce przy synach. Szkorbut chwycił w pół nieustraszonego poka i za chwilę gotów go oczysnąć o ziemię. Gluś zawiesił głos i wyłączył muzykę. Projektor terkotał nerwowo. Ale nie! W ostatniej chwili pik podcina szkorbuta, a puk zarzuca mu na głowę płachtę. Widzowie zapiszczeli z radości. Szkorbut jednak się wyrywa i nie zgniata puka. I pyk już jest w opałach. Szkorbut zamierza go połknąć. Jego rozpaczy targnął obserwatorami. Lecz pok klasycznym zwodem wciąga szkorbuta w pułapkę. Szkorbut musi puścić puka i pika, a sam pada spontanej. Już się nie uwolni. Trzeje dzielni obiecują, że wypuszczą szkorbuta, o ile przyrzeknie, że nie będzie ich więcej napastował. Szkorbut przyrzeka, poprawia się i porządnieje. Postanawia też się myć i czyścić zęby szczoteczką. Bardzo szczęśliwy koniec. Scenariusz reżysoria, gluś, muzyka, kubryk i antycyponek. Konsultacja dydaktyczna, Wykander. Gluś wyłączył projektor i spojrzał na tarapatów. Siedzieli jak zaczarowani, milczeli. Wreszcie odezwał się ojciec. U nas w Buszu nie mieliśmy takich rozrywek. Bardzo jesteśmy wdzięczni za ten film, panie autorze. Proszę my mówić, Gluśu. Powiedział Gluś i rozpromieniony wyciągnął obie dłonie do swego porywacza. Rozdział czwarty. Niepokój i troska. Następny dzień w niczym nie przypominał poprzedniego. Od świtu gromadziły się ciężkie fioletowe chmury, a tu i ówdzie opadające samotne krople deszczu stanowiły zapowiedź przyczajonej gdzieś za lasem ulewy. Trudno się dziwić, że w tych warunkach wyprawa w dół strumienia ruszyła dopiero około 10, a nie, jak to szumnie zapowiadali śpioch i tłuścioch, o 6 rano. Trzeba tu jednak przyznać z szacunkiem, iż wszyscy członkowie wyprawy starali się wykazać pełne zdyscyplinowanie i mimo niesprzyjających warunków zbiórka przy przebiegała sprawnie. Cała grupa podzieliła się na oddziały, z których jeden szedł prawym brzegiem strumienia, a drugi lewym. Oba oddziały rozsypały się w tyraliery, po czym ruszono naprzód. Do obiadu plon okazał się niezwykle obfity. Oddział z prawego brzegu zebrał siedem puszek, sześć butelek, dwanaście starych gazet i całkowicie niewiadomego pochodzenia szelki. Oddział lewobrzeżny zebrał wprawdzie tylko piętnaście puszek i trzy butelki, ale za to aż pięćdziesiąt gazet, dwa stare kalosze oraz czerwono-niebieską koszulkę. Ponieważ powszechnie było wiadomo, że gluś bardzo lubi ubierać się w pasiaste koszulki, przywódca grupy z lewego brzegu Tłuścioch oświadczył z triumfem, że jego oddział dał z siebie wszystko i że wracają, by złożyć raport Kajetanowi. Wtedy śpioch powiedział, że doskonale sobie przypomina, jak w zeszłym roku podczas balu wicewersów Gluś wygrał prawie takie same szelki, więc i on także czuje się zwolniony od obowiązku dalszych poszukiwań. Zwłaszcza, że jest najwyższa pora na obiad. Postanowienie to wiązało się także z faktem, że wyprawa dotarła aż do skraju lasu, który, co tu ukrywać, wcale nie wyglądał tego dnia sympatycznie i gościnnie. Strumień krył się wśród szerokich, rozłożystych liści paproci, jeżyny tworzyły trudne do przebycia mur, zaś w konarach wysokich drzew huczał i poświstywał jakiś wyjątkowo niemiły wiatr. Nim jednak zapadła ostateczna decyzja, podjechała na rowerze Bromba. Powiedziała, że Kajetan chrumps prosi o wpakowanie wszystkich dowodów do specjalnego worka, który ze sobą przywiozła i zwalnia poszukiwaczy z dalszych obowiązków, ponieważ śledztwo zostało zakończone. – Jak to zakończone? – Sprawa zaginięcia Glusia jest już wyjaśniona – odparła rumieniąc się brąba. Nie lubiła mówić rzeczy niezupełnie prawdziwych. – Gluś na własne życzenie wyjechał do dalszej rodziny. Ponieważ przez omyłkę zawiadomienie nie dotarło do przyjaciół, powstało całe zamieszanie. Lala była oburzona. – Ten gluś chyba oszalał – zawołała. – Wyjeżdża sobie do rodziny i to w dodatku przez komin? – Przez jaki komin? – spytała Bromba z lekka się czerwieniąc. – W ogłoszeniu było napisane. Prawdopodobnie przez komin. – A tak – powiedziała niepewnie Bromba. – Kaje ten coś mi wspominał. Zawiadomienie nie dotarło? prychnęła Lala. To ja się zrywam, dlatego o 6 rano, że klusiowi nie chce się właściwie zawiadomić, kogo należy. Bromba nie umiała opanować niechęci. Jeżeli byś wolała, moja droga, żeby połknął go ten duży aligator, to rzeczywiście musisz być zawiedziona. Mruknęła. Jaki jest aligator? Pisnęła z lękiem Lala. A... – Taki aligator, który podobno pojawił się w lesie. Bromba nie znosiła kłamać, ale wolała zmyślić na poczekaniu jakiegoś aligatora, niż wysłuchiwać pretensje lali do glusia. – Aligator! Cała grupa wpatrywała się w Brombę ze zrozumiałym przerażeniem. Bromba chrząknęła niepewnie. – No cóż, to nie jest sprawdzona wiadomość, być może to tylko… – Plotka, nawet na pewno plotka. Jestem przekonana, że to tylko plotka. W każdym razie, oglusia, możemy być spokojni. – zakończyła. – Dobry i to – mruknął śpioch zziębnięty i przygnębiony. – Jasne – zgodził się tłuścioch. – Bromba ma rację. Bluź zdrowy i cały, a my idziemy na obiad. – Ślicznie wysprzątaliście cały teren – powiedziała z uznaniem Bromba. Jednak te wyrazy uznania nie wprawiły jakoś nikogo w dobry humor. Zebrane przedmioty sypano do worka i załadowano na rower, a uczestnicy wyprawy w nieładzie ruszyli za Brombą. Po kilkunastu minutach marszu. Czy to dzięki temu, że grupa oddalała się od ciemnej ściany lasu, czy dlatego, że kubryk zaczął gwizdać na piszczałce strawy dalekie szlaki wszechświatów fikandra, nastrój nieco się poprawił. A może byśmy tak pośpiewali? Zaproponowała Brąba i zaczęła nieśmiało nucić. Tylko naiwny wierzy w to, że tam, gdzie go nie ma, to jest dobrze, lecz my wszechświatów mierząc szlak od dawna wiemy, że jest tak. Kilka głosów przyłączyło się do głosika brąby i po polach coraz donośniej rozlegał się churalny śpiew. Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy, my był to właśnie my. Bez nas byłoby nam smutniej i w ogóle wstyd, lecz dopóki jesteś z sobą. Teraz już cała gromada śpiewała. Lepiej ci niż bez. Ważną jesteś, wszak osobą, gdyś w ogóle jest. I tak ze śpiewem na ustach wkroczyli na tereny, gdzie zaczynały się norki. Grupa rozsypała się. Każdy pędził do siebie, żeby szybko coś przekąsić. Cześć, cześć. Do zobaczenia. Pozdrowienia dla Kajetana. Tak czy inaczej, to była fajna wyprawa. Gdyś w ogóle jest powtórzyły z wielokrotnionym echem pola i łąki. Ciotka molesta z grzypik kończyła właśnie pouczać starego wróbla, Malwinkę i Fikandra o tym, jakie to pożytki płyną z pokrzywy. Jeszcze wczoraj czułam się bardzo nieswojo. Byłam wyczerpana daleką podróżą, zmęczona, ale napiłam się na paru z pokrzywy i proszę, Stała i wykonała kilka energicznych przysiadów. – Ani śladu zmęczenia. Radzę także spróbować. Podsunęła kusząco tacę, na której od dłuższej chwili dymiły kubeczki z przygotowanym przez nią naparem. Uśmiechając się kwaśno, wszyscy troje wypili błogosławiony napój. Ledwie przełknęli, a ciotka już wołała. – No co? Prawda? Zupełnie inne samopoczucie i prawie smaczne, tylko trzeba szybko przełykać do dna, do dna, bo inaczej nie pomoże. Fikander oświadczył, że spróbuje pod działaniem tego lekarstwa napisać jakiś utwór. Grzecznie przeprosił i udał się do drugiego pokoju. Tam usiadł, oparł głowę na łapkach i usiłował się skupić w ustach miał gorzki smak pokrzywy a w myślach całkowity nieład gdzie ja położyłem długopis, chyba na szafie nie, a może w szuflacie, długopis a jest długopis może by zrobić wywar z długopisu ciekawe czy byłby zdrowy z wszystkiego można ostatecznie zrobić wywar albo napar każde coś jest na coś zdrowe co może być zdrowe na ciotce? Po dziobie widzę, że panu pomogło. Dobiegł go przez drzwi głos cioci. I zaczął pan się zaraz kręcić na krześle, nabierać życia. Dla pana, pani wróblu, najzdrowsza byłaby chyba jarzębina. Jarzębina poprawia pracę stawów. Praca stawów. Myślał już całkiem chaotycznie Fikander. Staw z rybami i wszystkie ryby pracują. Robią wywar ze stawów, albo stawy z naparu, albo jarzębinę z ryb. Wszystkie ryby są zdrowe. Swoją drogą, dlaczego ryby się nie przeziębiają? Pewnie piją ziółka. Brr, biedne rybki. Zadźwięczał dzwonek u drzwi. Byli to Kajetan i Makawity. Makawity zdejmował właśnie przeciwdeszczowy, przezroczysty płaszcz z folii, a chrumps odwieszał zieloną pelerynę z kapturem. Lada chwila, można było spodziewać się potężnych opadów. Chmury z fioletowych zrobiły się granatowe. Fikander, zadowolony, że wreszcie uwoli się od plątaniny własnych pomysłów, wyszedł przywitać gości. – Straszna pogoda – powiedział, podsuwając obu detektywom wygodne fotele że też chciało wam się wyruszać w taką pogodę. Obowiązek, mój drogi, obowiązek. Odparł kot, sadowiąc się wygodnie. Nie wybieraliśmy sobie pory. Tymczasem kajetan Chrums poprosił zebranych o uwagę. Zadam Państwu kilka pytań, które, mam nadzieję, rozplączą nieco pietrzące się zagadki. – Podobno już się znalazł ten porwany – przerwała mu ciotka. – Więc po kłopocie. – Tak, tak, porwany się znalazł, ale pozostało jeszcze parę drobiazgów do wyjaśnienia. – Grzecznie odpowiedział wielki detektyw. Z pękatej teczki wydobył kartkę, na której poeta wczoraj rano zaczął pisać wiersz. – Jak, twoim zdaniem, wygląda meteor? – spytał. – Fikander zastanowił się przez chwilkę. Meteory, o ile wiem, są to nieduże kawałki innych planet, które spadają na Ziemię. Mogą być różne, na przykład jakieś y, takie kosmaty. Chrumps triumfalnie spojrzał na Makawitego. A czy widziałeś kiedyś meteor? Nigdy. Chociaż wczoraj wydawało mi się w pewnym momencie, że coś spada. Stałem w oknie, a to spadło za las. – Kosmatę? – Raczej tak. Kosmata kula. Oczywiście było to artystyczne przywidzenie. Nie, to nie było przywidzenie. oświadczył z naciskiem kajetan. To był fruwający tarapat. Fikander zerwał się, olśniony prostotą tego odkrycia. Że też sam rzeczywiście, po prostu fruwający tarapat, fruwający tarapat. A jednak jaki wpływ na życie ma twórczość. Zawsze tak twierdziłem, ale nie sądziłem, że aż do tego stopnia. Poeta nie mógł się uspokoić i wciąż na nowo zachwycał się bystroszczą obu przyjaciół. Trzeba koniecznie opowiedzieć o tym wydarzeniu Glusiowi, powiedział. Nie meteor, a forwający tarapat. Kontynuujemy, mruknął zadowolony z siebie wielki detektyw. Mam teraz parę pytań do szanownej pani. Do mnie? Zdziwiła się pani Zgrzybik. Ale ja tu jestem od niedawna i nikogo nie porywałam. Oczywiście, że nie. Z uprzejmym uśmiechem przyznał Kajetan. Pragnąłbym tylko zasięgnąć u pani opinii na pewien temat. Ależ oczywiście z przyjemnością wygłoszę opinię na każdy interesujący pana temat. E, a więc czym, zdaniem pani, najlepiej pisać listy? Listy? Niekoniecznie listy. W ogóle czym najlepiej pisać? Ja używam do pisania syropu malinowego. Odparła dostojnie ciocia. I każdemu bym radziła. Syrop malinowy jest najzdrowszy na kaszel. I jeszcze nigdy nie kaszlałam, pisząc syropem malinowym. Mm, niestety ma on jedną wadę. – rzekł Kajetan, ukazując oczom zebrany słoik znaleziony przez wróbla. – Nie jest wodoodporny. – W jaki sposób moje prywatne notatki, zawarte w tym słoiku, trafiły do pana? – w najwyższym zdumieniu zapytała ciotka molesta z grzybik. Malwinka złapała się za głowę. – Och, o ile sobie przypominam, umieściłam ten słoik na samym czubku pakunków cioci, a potem w zamieszaniu. – Nie zauważyliście, panie, że wózek podskoczył na mostku? – Pomógł jej wielki detektyw. – I że słoik wpadł do strumienia. Stary wróbel z uznaniem spojrzał na chrumpsa. Słoik wpadł. Ja go tam znalazłem, wsitowiuł i w ten sposób i w ten sposób powstają fałszywe poszlaki, dokończył z zadowoleniem Makawity. A swoją drogą, jeśli to nie jest tajemnica, cóż to za cenne zapiski trzymała pani w tym słoiku? Rodzaje pierwszej pomocy w wypadkach, z godnością wyjaśniła ciotka. Tak też sądziliśmy, oświadczyli zgodnie obaj przyjaciele. Czy nie ma szansy na odtworzenie moich notatek? Obawiam się, że nie, odparł kot. Jedynym czytalnym słowem jest owo niepokojące pomocy. Reszta została całkowicie zmyta przez wodę. Trudno, wyschnęła ciotka. – I tak pamiętam dokładnie treść swoich zapisków. Spróbuję je odtworzyć. – Zechce pani przejąć w prezencie od nas ten oto notes wraz z długopisem – powiedział Kajetan. – Panowie są doprawdy bardzo eleganccy. – ucieszyła się ciotka. – Doprawdy, bardzo. Mam nadzieję, że chętnie napijecie się razem z nami na z pokrzywy. Fikander wprost nie może się nachwalić tego naparu. Mówi, że pod jego działaniem świetnie mu się pisze. – Racja, Fikandrze. Fikander zamierzał coś powiedzieć, ale nagle błysnęło przeraźliwie za oknem, huknął pierwszy grom z dawna oczekiwanej burzy i dotychczasowe, rzadkie uderzenia kropel o szybę zamieniły się w narastający stukot, a potem w ciągły szum lejącego się strugami deszczu. Malwinka klasnęła radośnie łapkami. Teraz nie zamierzacie chyba wychodzić? powiedziała. Posiedzicie nareszcie trochę dłużej. Porozmawiamy. Ostatnio tacy byliście wszyscy zajęci, że prawie się nie widywaliśmy. Coś zabębniło o szybę. Makawity wstał z fotela i znacząco spojrzał na przyjaciół. Grat, powiedział. Bardzo duże kulki. Grat w samym środku lata. Grat, powiedział Puciek do Brąby. Oboje stali w oknie norki Brąby i z narastającą obawą obserwowali szalejącą nad okolicą burzę. – Nie zanosi się na to, by miało przestać padać? – markotnie zauważył bibliotekarz. – Nie – mruknęła Brąba. – Nie. Plusk deszczu zagłuszył jej dalsze słowa, o ile w ogóle coś powiedziała. Puciek otworzył radio, ale muzyka, którą usłyszeli, była tak nieprzyzwoicie wesoła, że natychmiast zamknął je z powrotem. Bromba zniknęła w dużej szafie, a łomot, który stamtąd zaczął dobiegać, był prawie równy grzmotom i poświstom szalejącej wichury. Puciek nie miał jednak pretensji do brąby. Jeżeli przychodzimy do kogoś do domu pożyczyć mu książki z własnej biblioteki, a on chowa się w szafie i nie zwraca na nas uwagi, to moglibyśmy czuć się urażeni. Ale sytuacja była wyjątkowa. Puciek doskonale rozumiał, że powinien być tolerancyjny wobec brąby. Zresztą była osobą znacznie starszą i poważniejszą od niego. Znała go od dziecka, mierzyła uszy jeszcze jego babki, a to przecież zobowiązujące. Puciek lubił i szanował brąbę, więc nigdy nie przyszłoby mu do głowy nazwać zachowanie brąby dziwactwem. Co innego, gdyby na jej miejscu znalazła się fumica lala lub pancia. Tymczasem huki w szafie ucichły i wyleciały z niej najpierw żółty, a potem czerwony kalosz. Za nimi wyszła zadowolona brąba. Idealny porządek, oświadczyła. Czarowany na prawą nogę, a żółty na lewą nogę. W ten sposób nigdy się nie mylę. Puciek taktownie nie pytał, dokąd wybiera się brąba w tak straszliwą pogodę. Zresztą domyślił się tego w chwili, gdy dobiegł go pierwszy huk z szafy. Mógł on oznaczać tylko jedną decyzję. Koniec rozdziału czwartego